i nadzieją w temacie kroku drugiego i nie tylko przez następne 20 minut. Zapraszam, Dariusz. Dziękuję. Darek, alkoholik. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam wszystkich serdecznie. Pierwsze chciałbym powiedzieć coś takiego. Jestem w AA już jakiś czas i zawsze wielką przyjemność sprawia mi, jeżeli mam możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem z kimś, Dlaczego tak jest? Dlatego, że pierwszy raz pamiętam, jak miałem spikerkę, później dopiero przeczytałem na temat Billa taką kwestię, która mówi o tym, że on na początku chyba kilka miesięcy mówił z alkoholikami i specjalnie nie miał wyników dobrych, w tym sensie, że może tam jakoś nie naprowadził ich na drogę trzeźwości, natomiast pozwoliło mu to samemu trzeźwość zachować. Więc ja mam podobne podejście w sumie, dlatego że dla mnie najważniejsze jest, żeby dzisiaj być trzeźwym. Patrzę na życie jeden, jeden dzień po prostu e, po kolei, dzień za dniem. I takie mam trochę może podejście samolubne, w tym sensie, że chciałbym być trzeźwy. Równocześnie zauważyłem, że najlepiej mi wychodzi coś wtedy, jak właśnie y, dzisiaj już mówiliśmy o tym w deklaracji, że, że po prostu mogę do kogoś wyciągnąć pomocną dłoń albo się z kimś podzielić, co bardzo właśnie chciałbym dzisiaj z wami y, też jakoś swoje doświadczenia y, tutaj może streścić pokrótce. Y, I oczywiście bardzo mi też przyjemnie ze względu na to, że dzisiaj jest z nami Darek, mój imiennik, który nie wiem, czy jest w ogóle pierwszy raz na meetingu, czy jest tutaj pierwszy raz na meetingu. W każdym razie, jeżeli jest pierwszy raz w ogóle na meetingu, no to jest w ogóle bardzo się cieszę z tego powodu, dlatego że praktycznie ja uważam, że AA napędzane jest przez ludzi, którzy mają problem, którzy przychodzą do nas i my im pomagamy, bo gdyby nie tacy ludzie, to A już pewno by dawno nie istniało. Także bardzo witam cię, Darku. Tutaj. I mam nadzieję, że po prostu jeszcze kiedyś wpadniesz. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to może tak pokrótce na początku powiem e, o coś o sobie, o swoim doświadczeniu picia i nie picia, bo pewno nie wszyscy mnie znacie. E, więc jeśli chodzi o mnie, to to ja mieszkam w Anglii właściwie, prawie że wychowałem się tutaj. Mieszkam tutaj dużo dłużej niż w Polsce. Natomiast niestety moja picia zaczęła się w Polsce. W sensie tym, że wyrastałem w rodzinie, gdzie ojciec mój był alkoholikiem i to było w latach, powiedzmy, ja się urodziłem, w latach 60., więc w owym czasie, jako nastolatek jeszcze, to takie było przekonanie w Polsce, że jeżeli ktoś nie pije, albo jest nienormalny, albo jest świnia. Więc to w zasadzie pamiętam, że może wtedy jeszcze byłem dzieckiem, ale coś takiego było w polskim prawie, że jeżeli ktoś był napity i na przykład spowodował wypadek samochodowy, to było to okoliczność łagodząca do pewnego czasu tam, nie? Później to się na szczęście zmieniło. No więc w takiej atmosferze wyrastając, to po prostu miałem piękne perspektywy, żeby sam zostać alkoholikiem, chociaż jak na pewno wielu z was, mając ojca alkoholika, zawsze przyrzykałem sobie, że nigdy nie będę taki jak on. I właśnie to jest ta ironia życia, że kończyłem właściwie dokładnie tak jak on. Natomiast do tego, co doprowadziło, to to, że, że po prostu ja nie wiedziałem w ogóle, aż przyszedłem do AA i w AA już byłem jakiś czas w sumie, że w ogóle ja jestem alkoholikiem. Jak już byłem w takim momencie, że, że postanowiłem, że jednak ja coś muszę zrobić ze swoim piciem, to jeszcze ja wtedy uważałem, że ja po prostu dużo piję, ale nie jestem żadnym nałogiem, tylko po prostu dużo piję i czasami powinienem może sobie trochę tak wyhamować, nie? No i to żyłem w tej nieświadomości, praktycznie pijąc tak, ja myślę, że ze 20 lat, może trochę dłużej. Zacząłem właśnie jeszcze jako nastolatek. No więc było to przeżycie tam bardzo ciekawe, ponieważ... W tamtym czasie, na początku, to mi bardzo imponowało, że alkohol mi dawał taką siłę, siłę po prostu do, e, jakby, na takich swoich różnych no, e, słabości, bym to powiedział wtedy. To znaczy byłem nieśmiały, zawsze się czułem jakiś wyobtułany. E, przepraszam, tutaj mam staję, tylko muszę uspokajać. To pewien czas będzie tu odgłosy jakieś wydawał. No i chodzi o to, że, że jakby. Jak wy... Pierwszy raz pamiętam alkohol, to czułem się taki rozluźniony i czułem się panem sytuacji, także bardzo przyjemne to było uczucie. Oczywiście wtedy nie wiedziałem, jak to jest postępująca choroba i do czego ona może doprowadzić, i dosyć szybko po prostu się przekonałem, jak może być to druzgocące dla mojego zdrowia i psychicznego, i fizycznego. W każdym razie w Anglii już. Będąc, to e, zacząłem pić coraz więcej, aż któregoś dnia zadzwoniłem tak, do kolegi, który wcześniej mnie namawiał bardzo długo, żebym poszedł na meeting. No i nawet teraz tam byłem czy dwa, ale pomyślałem sobie, że to, nie bo przecież ja nie piję tak jak ci ludzie kasacyjnie, tylko po prostu jestem bosem swojego życia i mogę przestać kiedy chcę, mogę zacząć kiedy chcę. Miałem takie różne urojenia. No i dopiero chyba za drugim razem, jak już rzeczywiście nie byłem w stanie panować nad swoim życiem totalnie, zadzwoniłem do niego, on się dowiedział, że mam flaszkę na stole, więc powiedział, że nie przyjedzie do mnie, ale mówi, zadzwonię do koleżanki, ona coś może poradzi, koleżanka na, przysłała tutaj do mnie kolegę. On tu jechał przez cały Londyn do mnie i mówi tak, słuchaj, widzę, że masz flatę, że dzisiaj to z tego, mówi, nic nie będzie specjalnie, ale postaraj się wytrzeźwić do weekendu jakbyś wytrzeźwiał do soboty, czy do niedzieli, to wtedy y, możesz pójść ze mną na meeting. No i tak się stało, siła wyższa zadziałała, że jakoś udało mi się e, wyhamować powoli, to znaczy tam wypiłem najpierw trzy piwa, później dwa piwa, później piwo, aż w końcu w sobotę chyba to było, w czy w niedzielę, chyba w sobotę mi się zdaje. Poszedłem z nim na na ten, na Angel, na meeting angielski. E, już, już byłem, e, wtedy nie piłem tego dnia. No i tak się zaczęła moja po prostu Moje członkostwo w AA tak się zaczęło, ale o co chodzi, że w, że w tym czasie, kiedy jeszcze piłem, to bardzo dużo robiłem rzeczy takich szalonych, w tym sensie, że niebezpiecznych w ogóle dla mojego życia i zdrowia i bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa innych ludzi. No i później jak trafiłem do AA i, i przez dłuższy czas tam nie piłem, to wydawało mi się, że to jest jakaś katorga, bo ja mówię tak, no nie piję rzeczywiście, ale ja się przecież strasznie męczę. Tak jakby mi lekarstwo ktoś odebrał. Moje lekarstwo mi odebrali, a ja cały czas jestem niby trzeźwy, ale jestem taki trzeźwy, że ja się strasznie męczę z tym. I dopiero koledzy, weterani tam zaczęli mi mówić, co mam robić i dlaczego tak jest. No i mówią, mówią, zrób tak, zrób inaczej. I na początku miałem właśnie tam rozmaite kwestie takie mentalne, obroniłem się przed różnymi rzeczami, a w końcu zacząłem to przyjmować. No jak zacząłem przyjmować te rzeczy, które oni mówili, to wtedy moje życie zaczęło się zmieniać. I do czego właśnie dążę? To jest, to jest dla mnie to, że właściwie można być w AAA wiernym słuchaczem przez całe życie. I całe życie można na przykład wytrzymać prawdopodobnie, nie pijąc i męcząc się strasznie przez 10, 20 albo i więcej lat, bo kiedyś próbowałem też przestać pić i udawało mi się to bardzo dobrze, nawet prawie ze 100 razy, nie? Po czym wracałem do picia z powrotem. Więc można, można przychodzić na meetingi, można słuchać i tak dalej, ale dla mnie podstawą całego po prostu tego, tego członkostwa to jest właśnie program i, I działanie. To jest program działania. Wszystkie 12 kroków to są kroki, które powodują to, że coś się robi, coś się dzieje i się działa. I... Ja miałem na początku bardzo duży, duży problem, powiem tak szybko jeszcze, w ogóle z pierwszym krokiem, tak jak nadmieniłem, dlatego że mnie się nie wydawało, że ja mam jakikolwiek problem, że jestem bezsilny wobec alkoholu. Ja pomyślałem sobie tak, no przecież w zeszłym roku chciałem przestać, to przestałem na, na pół roku, później tu, okazja się nadarzyła, bo były święta, to się napiłem, później nie, nie piłem znowu tam jakiś miesiąc, później piłem tam trzy miesiące. I myślę sobie, to specjalnie takiego problemu nie mam. Życiem swoim kieruję. Jak ktoś mnie męczy, na przykład jestem pijany, no to mówię, że zadzwoni jutro, czy coś, nie. Miałem biznes, klienci dzwonią, a ja mówię słuchaj, dzisiaj, wiesz, nie mam za bardzo tutaj w tej chwili czasu. Jakbyś jutro zadzwonił, no to jutro pogadamy na ten temat. I tak jakoś mi się to udawało wszystko, ale oczywiście moje życie stało się zupełnie niekierowalne. Więc jak sobie zdałem z tego sprawę, że jednak jestem bezsilny i życie stało się niekierowalne, no to, to mi otworzyło oczy na ten pierwszy krok i to oczywiście te kroki nasze, one się tak jakby ze sobą trochę łączą. Więc drugi krok, to ja bym powiedział, że trzeba też tak jakoś rozbić, moim zdaniem, ja bym to rozbił na takie trzy części, czyli pierwsze, że jest w ogóle uwierzyć, w siłę wyższą uwierzyć, a trzecie w ogóle, co to jest ten zdrowy rozsądek. I oczywiście teraz taka kwestia jest, że jak się, jak się na przykład mówi takie rzeczy jak ja w tej chwili i się z wami dzielę, to pewne rzeczy mogę powiedzieć, ale oczywiście nie liczę na to, że się wszyscy ze mną tam będą zgadzali tak stoprocentowo, nie? Bo każdy ma w pewnym sensie jakąś tam możliwość nawet wobec naszych tradycji i, i koncepcji i kroków, że i jakąś taką swoją interpretację pod warunkiem, że wszystko to jest dla dobra ogólnego więc ja zacznę może od tego uwierzyliśmy. No dla mnie to się po prostu e, na początku e, nie mogłem tego rozgryźć, co to jest, e, bo, bo po prostu ja myślałem, no przecież e, przedtem chodziłem do kościoła i, i w ogóle ich, i modliłem się i tak dalej, e, nawet badałem różne tam inne wiary poza naszą katolicką wiarą, no i myślę sobie przecież e, po prostu e, ja wierzę na pewno, wierzę, wierzę, tak? Ale to oczywiście to było tylko tak, że tak powiem, dlatego że dla mnie... Co to, to znaczy w tym momencie, że uwierzyłem, że siła większa ode mnie może przywrócić cokolwiek mi? To znaczy to, że ja rzeczywiście przyjmuję to tak na klatę, w tym sensie, że ja nie potrzebuję jakichś naukowych dowodów albo logiki, albo czegoś takiego, tylko dla mnie po prostu wiara, to jest coś takiego, że ktoś mi mówi, jest tak i rzeczywiście ja myślę, że tak jest, nie? bo tak mi zostało to przekazane. Natomiast do tej pory, kiedy ja nie myślałem w ten sposób, to ja nie wiedziałem, że właściwie to ja nie wierzę, dlatego że jak gdybym wierzył, to przede wszystkim bym pozwolił Bogu, żeby cokolwiek z moim życiem zrobił to, co się w trzecim kroku później dzieje że ja powie, powierzam opiekę tak nad swoim życiem Bogu. ale ja cały czas ja byłem taki przekonany, to jest właśnie to może typowe dla mojego alkoholizmu było Ten czas myślałem, że po prostu ja ze wszystkim sobie radę daję najlepiej, włącznie ze swoją pracą, ze swoim życiem, ze swoim zdrowiem, wszystko robię najlepiej. Bardzo mi to było jakoś tak przykro przyznać się na przykład do czegoś, że ja nie potrafię czegoś zrobić, albo ktoś jest na przykład ode mnie lepszy. To było takie typowe, że zawsze chciałem być najlepszy, to jest może i dobre, ale złe jest to, że się myśli, że mimo wszystko y, wszystkie dowody pokazują, że się nie jest najlepszym, ale ja cały czas myślę, że jestem najlepszy, nie? Także ja myślałem wtedy też, że praktycznie to ja jestem Bogiem, nie? To po co mi tam jeszcze jakaś inna siła wyższa? No i w związku z tym to zajęło dosyć dużo czasu, że ja rzeczywiście uwierzyłem, że tak, jest Bóg, ale oczywiście On też jest wyższy ode mnie, większy ode mnie i po prostu, że coś dla mnie może zrobić. Może dla mnie zrobić. No i tutaj, że tak powiem, pojawił się problem, właściwie można powiedzieć, no nie tyle problem dla mnie, taki jakiś logiczny. Tylko problem miałem w tym, że ja wszystkie kroki i właściwie te początki swoje stawiałem w angielskim AA. Więc jak później rozmawiałem z kolegami z Polski i oni mówią na przykład do mnie, że o, drugi krok, uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. Myślę sobie, kurczę, zdrowy rozsądek to jest tak, takie coś, że na przykład jak deszcz pada, to ja wiem, że muszę wziąć parasolkę. To dla mnie jest zdrowy rozsądek. Albo na przykład, jak mieszkałem gdzieś na Tajwanie, to ludzie mówią tak, tajfun będzie, chowaj się. To dla mnie jest zdrowy rozsądek. Natomiast jeżeli na przykład ja jak piłem, to na przykład skakałem z wysokich budynków, chciałem się podłączyć, zobaczyć czy elektryczność przede mnie przepływa 220, czy tam po prostu inne rzeczy robiłem, bardzo dziwne. To, to dla mnie to nie było coś takiego, że jeżeli ja tego nie robię, to jest wtedy zdrowy rozsądek. Tylko dla mnie po angielsku jest to bardzo dobrze powiedziane, a moim zdaniem polskie tłumaczenie nie oddaje tego. W tym sensie, że Anglicy mówią, że, że chodzi o przywrócenie do poczytalności. Bo po angielsku się mówi sane. Sane to jest osoba, która jest w pełni poczytalna, natomiast insane to jest osoba, która jest szalona. I w związku z tym ja się z tym bardzo zgadzam, dlatego że jak po prostu nie wiedziałem o tym, dopóki nie wiedziałem o tym, to, to ja byłem szaleńcem, tylko ja nie nazywałem siebie, że jestem szalony albo, albo nie wiedziałem o tym, ale po prostu de facto rzeczywiście tak było, że byłem, byłem osobą niepoczytalną, byłem osobą chorą, bo na to wszystko wskazuje to, co ze swoim życiem robiłem i z życiem innych, co robiłem, i po prostu, że robiłem w kółko to samo, jest taka definicja, nie? W kółko robisz to samo, ale spodziewasz się innych rezultatów. I ja tak wychodziłem rano z domu, pod koniec już, bo na początku to nie, na początku się cieszyłem, że idę się nachłać, nie? A później to myślę sobie tak, a, wychodzę z domu, no to dzisiaj to już się nie napiję, nie? I tak, i tak im bliżej pubu byłem, to tym po prostu moja wola była. Jak już wchodziłem do Pawła, to już myślałem sobie, że wypiję sobie Coca-Colę. Jak już siadałem przy stoliku, to sobie wypijałem jedno piwo. No i wiecie, jak to się dalej kończyło, nie? Także moim zdaniem, to tutaj ja bym powiedział, że, że trzeba powiedzieć jasno, że alkoholizm, jak to mówią, to jest oczywiście choroba ciała i umysłu, i, I ciało może być bardzo wyniszczone, tak jak pod koniec tam, tego picia moje ciało było takie, że ja mogłem na przykład tydzień nie jeść, bo, nie, bo po prostu organizm nie przyjmował nic, tylko picie i bez jedzenia, nie? I to wszystko spowodowało tam różne komplikacje. Ale przede wszystkim jest to choroba taka, no, można powiedzieć choroba umysłowa w pewnym sensie, czy choroba duchowa nawet, która... Później, no, straszne spustoszenie sieje i w moim życiu, i w, i w moich rodziców, i tak dalej, nie? W życiu mojego brata, siostry, przyjaciół, moich, moich tych, no, sympatii, że tak powiem. Także po prostu, no, to, co mi dało AA, można powiedzieć, żeby przejść tak do, może takiej bardziej pozytywnej, jakby, części, to jest to, a... Gdybym nie trafił do AA, gdybym nie wiedział, że jest AA, ja bym po prostu być może teraz już dawno nie żył. Dlatego, że pamiętam w tym czasie, kiedy ja zdecydowałem się w ogóle, że pójdę na meeting, bardzo dużo moich kolegów od Kufla odjechało. Także niektórzy byli nawet młodsi ode mnie, niestety już gryzą pijak od dawna. No i po prostu pierwsze to jest to, że ja jestem wdzięczny Bogu za to, że, że w ogóle żyję. Dlatego, że gdybym może cały czas był w tym alkoholowym jakimś, w opalach tego alkoholu i teraz jeszcze jakoś bym był alkoholikiem, co wątpię, żeby to się tak dało, ale gdyby tak było, to może bym nie miał tej wdzięczności, ale ponieważ praktycznie nie piję od 18 lat, to tak, jakbym rzeczywiście ja miał swoje następne urodziny w październiku 18 zeszłego roku. Po prostu 18 lat wybiło mi niepicia. I różnica, która, która się po prostu objawiła w moim życiu, to jest rzecz nie do opisania. To, co ja pierwsze miałem tam, 20 kilka lat, a później po prostu jak 18 lat tej trzeźwości, no to słuchajcie, to jest tak jak ogień i woda. Rzeczywiście bardzo jest coś takiego w ubrać słowa, ale, ale powoli, tak jak w tych obietnicach, moje życie pod każdym względem zaczęło się zmieniać na pozytywne. I, i, co, i co sprawiło, że to się tak stało? Przede wszystkim to, że słuchałem tych sugestii tych weteranów, i angielskich, i polskich, i w ogóle jak jeździłem gdziekolwiek, zawsze starałem się jakoś być z naszą wspólnotą w kontakcie. I oni na przykład mówili na początku mi powiedzieli, że zrób 90 na 90, znaczy 90 meetingów, 90 dni. No to ja zrobiłem, nie? Nie było to dla mnie może takie aż bardzo trudne. No nie powiem, żebym tak się do tego palił. Natomiast po tych trzech miesiącach od, odczułem bardzo duże jakieś pozytywne zmiany. No, i na przykład mówili, że wiesz, na przykład będziesz się modlił, to na przykład najlepiej na kolanach, nie? Dam się sobie, te to jakieś tam bzdury, nie? Ale okazało się, że wszystkie te rzeczy mają jakieś tam swoje uzasadnienie. I czym bardziej zacząłem się stosować do tego, i tak samo może też polecę po prostu czytanie dużo naszej literatury, bo każdy to jakoś inaczej odbiera i można na przykład Wielką Księgę czytać wiele razy i co chwila coś tam się nowego objawia, nie? Także wydaje mi się, że, że siła wyższa, oczywiście Bóg jest siłą wyższą dla mnie, jak najbardziej, natomiast wielką siłą dla mnie i nadzieją to jest właśnie nasza wspólnota i to, że można chodzić na mityngi, nawet słuchajcie, teraz w tej pandemii coś takiego się stało, że... Praktycznie pod koniec 19 roku, na początku zeszłego roku, zaczęło mi bardzo doskwierać kolano i to się rozwinęło dosyć tak ostro. Także praktycznie mam problemy trochę z chodzeniem. To nagle się okazało, że są meetingi online. Także nawet tutaj siła wyższa zadziałała dla mnie że ja mogę po prostu nie tylko chodzić na te mityngi, ale właśnie tak jak dzisiaj z Wami się dzielić. I powiem na koniec już, właściwie można powiedzieć alkoholizm. Ja to patrzę na to bardzo pozytywnie. W sensie, że można powiedzieć nawet, że się cieszę. Po pierwsze, że jestem alkoholikiem. Po drugie, że jestem po prostu we wspólnocie AA. Dlatego, że uważam, że to, co daje nasza wspólnota i co daje program, to praktycznie każdy człowiek w tej chwili na planecie powinien przynajmniej zrobić do tego jedno podejście. Obojętnie, czy ma uzależnienia, czy nie ma, czy jest alkoholikiem, czy nie jest alkoholikiem, czy po prostu uważa, że jest całkiem zdrowy, ale program polega na tym, że się po prostu rozwija człowiek duchowo, a to się objawia później tak samo w rozmaite, różne ciekawe sposoby. Także polecam oczywiście wszystkim, i program, i sponsora, i działanie, i na tym może zakończę. Dziękuję bardzo.